Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden, zginął już kwiat. Witam, witam tu, Arek, podcast Ruszaj się, Bruno. Zapraszam Was na ścisłą, ścisłą kontynuację poprzedniego odcinka. Taką luźną, wakacyjną, nagraną dużo, dużo wcześniej a kontynuację usłyszycie to wyraźnie po, po plączących się językach które wszystkim obecnym w podcaście strasznie już się zakręciły skutkiem tego, że testowaliśmy piwo w poprzednim odcinku testowaliśmy dwa piwa, teraz kolejne dwa a jakie sami usłyszycie w podcaście a ja się bawię teraz na wakacjach i mnie to nie obchodzi. Miłego słuchania. Cztery piwka na stół, w popielniczkę pet, jakoś damę roześmianą, król Gdzieś między palcami sen nie płynie czas Czwarta ręka króla pije A teraz y, zaczniemy piwo y, też z Browar West Podobnie jak te poprzednie ludowe było, tak? Tak, a tu jest piwo Bombardier Bombardier, czyli... Bombardier, czyli Cepelin Tam można posłuchać tak, o Bombardierze To Bombardierze, który, który celował obsługiwał te, wiesz, wiecie co, nie? E, celowniki do rzucenia bomb, Przepraszam. Tak, a oprócz tego jest bombardier jest tak. też funkcją tego, co tam działa, nie? Alteryjnej żelni. Dział ładuje, czy co robi bombardier? Ty jesteś stary, wojskowy. Hey, no bombardier, bombardier, bombardier mówi bombardier. ognia. No. E, ognia, to tak. ognia, otwieramy. Co za? Tu ja Tuja Tu ja rzębina. Dajcie ogień na koszary! Szybko! Ognia! Ognia! Otwieramy! A jak była Kusaria Bombardier? Powiem tak: piwo jest również w białej butelce. Piwo jest również w białej butelce. I co? Jest palony złoty kolor, taki bardzo złoty. Jaśniejszy jest, prawda? Od poprzedniego. No jaśniejszy. 4,7% alkoholu. Butelka znowu jest grawerowana od góry, tak. czy tak. nie wiem jak to nazwać. Pisze, że jest y... takie świeżutkie piwo, takie odświeżające piwo, które odświeża na... ma nas odświeżyć, mm, ma nas pobudzić. Na emblema, em, ma emblemacie jest ta flaga brytyjska, nie, angielska, przepraszam. Angielska flaga. I napis bombardier. A czym się różni brytyjska od angielskiej, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Ale to nie jest taki typowy bombardier. Nie, różni są... się tym, że Ale... angielska flaga jest ma nas czerwony krzyż na białym tle. I to jest nowoczesna flaga Anglii. Pasta. A tradycyjna to jest właśnie brytyjska flaga, zmieszana z trzech różnych. I to jest ta charakterystyczna flaga angielska, jak wszyscy pamiętają. A więc ta brytyjska to jest ten taki... Jak to, jak to powiedzieć? To no, jest ten taki pająk, nie? W, w, w, czerwony z białymi. To jest połączenie, nie, nie, to nie po, niebieski to połączenie trzech. To jest połączenie Ale trzech. Jakie to, to właśnie jaki powiedz, jaki? no są to się, e, Angielski. E, angielski, szkocki i walijski. A co tam jest z walijskiej flagi? Jak wygląda ta flaga? Waliz... Z czerwonego smoka na zielonym tle. Nie, nie, nie. nie. To, to jest... Ja ci nigdy flaszki nie stłukę! uważaj! Uważaj! uważaj. Star Warsi? Co na ławce, tak? Nie, nie kojarzysz w ogóle tego? Kiedyś było... Takie jak w Nowym budowali, nie? Dniecie, jak budowali wieżowce w Nowym Jorku i właśnie byli ci ludzie bez lęku wysokości. którym. No, tam ci ludzie tylko... Indianie? No, generalnie Indianie, ale, tej ale tej tam, tam byli wiali, Jali. To, to jest zdjęcieczka, nie? Akurat no, ludzie, Było parę takich... Na filmach niemych, na tych komediach z tym, to mówię, że nie czyli pinem, tylko tą drugim, jaką się nazywa? Eee, ten w okularach Halo? Tak się nazywa. Kom Halo! Eee, z filmów Niemych? Eee, Harold Lloyd. Harold Lloyd, tak właśnie, on też miał parę właśnie takich scenach się Czeka, nazywa. Ten... No, czekaj, czekaj, czekaj, zmieni ten. ten eee, z tym zegarem jest taka słynna status. scena. On tam Wypada i ten zegar się tak, ta tarcza się odchyla, te wskazówki się My tak oszklają no, w kądu prawdziwym. I... Te, no ale no, tak Harold Lloyd to był jeden z niewielu, który był prawdziwym kaskaderem. I on te... Wykonywał on, on sam. Wiele, tam on pokazywał, że wiele, wiele z tych jego trików było robionych tak na pochylonej ścianie, jak to się kiedyś robiło, nie? Mhm. Więc on niby tam sobie wisi, ale tak naprawdę to było na pochylonej ścianie. Ale kilka z tych trików było robionych naprawdę, nie? Tam, no, w tym zegarze. No, co o Fibie <śmiech> No, no, dobra, no to spróbujemy tego bombardiera. A co już to już wypierw. No. Bardzo dobre piwo. Tak? Gorzkie, ale nie tak dobre jak to poprzednie moim zdaniem. Już powoli tutaj widać Chyba to, tu jest wyższy przepraszam. A, to piwa piwa. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Tutaj Ten podcast tutaj... to będzie porażka. Nie, to nie będzie porażka, to będzie uczciwy, prawdziwy podcast. Piwny. pierwszy polski podcast. Ale to będzie pierwszy podcast. Yy... Konkurencja dla bani, e, na aby, bani aby aby udowodnić, możesz, że możesz. Bania nie ma sobie równych. Bo, bo, bo możesz to, bo to jest na bani. No. Możesz to wyłączyć? Co? No? Tak. W ogóle całkowicie wyłączyć A to jest puszka. Ale jest wyłączony? <głosy> nie, a Nie. Uspiony, zablokowany. Nie, nic się nie zadzwoni. Nie, się nie Ksi zadzwoni, zadzwoni. ale jest nie przeszkadzać? Nikt nie, nie, nie musisz, powinien. Po Także to jest moje określenie, takie na to piwo i. No i tyle. Powiem szczerze, że one jest bardziej gorzkie. Dla ktoś, kto, kto nie lubi gorzki piw, no to, to już jest gorzkie. razu. Ale goryczki. To jest gorzkie? Goryczka. To jest on ma goryć. Nie, a dla mnie jest gorycz taka lżejsza, aczkolwiek głębsza. Sprawdzę. Ale w porównaniu do poprzedniego piwa, prawda? Czuć, tak. tutaj już czuć. Ja ale... choć nie jestem specjalistą całkowicie jakimś tam kiperem czy kimś tam, ale tu już poczułem tą gorę. Ale. Tak jak powiedziałaś. Ale to ale... porównania do tego drugiego piwa, gdzie tam gorucz była taka od razu, a tu jakby gorucz pojawia się później. I jest jest opóźnionym zapłonem. Jakby delikatniejsze, za jakby <śmiech> ale ale jest zapłonem. kłębsze. Bo to piwo się nazywa... Bombardier. No i dlatego mamy prawo. Pocisk leci Najpierw, łukiem, elips leci, leci, tak. Leci, tak. taką elipsą. W Najpierw leci tak, a potem się obniża i uderza. Niewy, niewykroczone, że autorzy tego piwa chcieli osiągnąć ten efekt, no który ty teraz ostjęłaś. Kurczę, A nie masz. Nie, nie, nie, ale się zastanawiam Rob, teraz. Ja się, Rob, ja się, masz taki talent w domu. Ja się, no nie, no nie, nie wiedziałem tego, ale się zastanawiam teraz nad czym innym, bo jak poszedłem tutaj. Z, no prawie już dwa lata temu z bratem Arka na piwo, na pokazie samolotowym. Widzicie no. Spitfire'a. Poczuciliśmy na Spitfire'a, ale on nie zadziałał tak od razu, natychmiast. To znaczy? No, Spitfire a, to powinien być taki, wiesz, natychmiast. Od razu, no, no, a on nie zadziałał tak od, no, od razu. No bo wy, tak nie tak pilicie go pewnie. A może źlepiliśmy, no. No. Ale no, no, no, no, widzieliście, to jest to, jest ale tak a propos, to, no, już trochę znowu dygresja i tak z dygresją degresją. Widzieliście kampanię reklamową Spitfire'a, W ogóle byście na tej stronie e, browaru Spitfire? Nie. Ja ostatnio widziałem... E, bardzo polecam. Tak? Są naprawdę no, bo... wspaniała rewelacyjny pomysł, żeby połączyć nas ze Speedfire z, z samolotem z w ogóle z takimi wojennymi klimatami. Wszystko mm. jest. Speedfire to jest piwo w czerwonych butelkach, czerwone są te. I tam na stronie też są wszystko. Chcieliście jej kupić, ale go nie było. Nie było to. A to nazwa, I jest to... śmieszne, są teksty, są obrazki Hitlera, Hitler reklamuje Spitfire nawet... Ale, i, przepraszam, a i to ci się a to Chyba od samolotu, wydaje mi się. na wielkich czy Na był samolot? Najpierw był na pewno samolot, no. Kura, czy y jest też takie, jest, jest, jest, jest taki filmik reklamowy, że jest... Wiecie, jest jakby bitwa o Anglię, czarno-biały, ci tam w tym dowodzeniu na tym punkcie sobie siedzą tam, że zbliżają się samoloty i pokazują, jak zbliżają się niemieckie jakieś tam przypuśćmy Kindle, coś tam, piwa niemieckie, takie wiecie, gra, gotyki, nie, tak. gotykiem napisane coś, jakieś no. takie wymyślone piwo niemieckie, nie? lecą, nie? No i startują te butelki z Pitfire'a, to wszystko jest czarno-białe oczywiście, że tam i takim głosem z drugiej wojny światowej wszystko to jest skomentowane, no coś jest takie fajnie to wymyślone jest. No w porządku, bardzo fajnie, w porządku. To było na tyle, następne pokolenie. Ale nie mówimy w tylko o Bombardierze, nie? Wróciłem, tak, do Bombardiera. Ja tutaj za wiele też znowu nie powiem. Piwo wydaje mi się bardzo podobne do tego, e, tak, do tego miodowego, w miodu nie było, nie, tak samo tutaj miodu nie mi, te, mi się też wydaje podobne. Dokładnie, bardzo Że podobne. Że jest jakby, jakby woda z, z tak, gorzkim czuć. Tak, jest bardzo podobne. Absolutnie się nie zgadzam. Ja opinia. też się nie zgadzam i po raz kolejny popieram biorę. Dobry, czy powiesz? Fajnie. Ja w jednym boku popierałem ja, tak. ja, ja też się w te żbiole, a teraz nie popieram. Zmieniasz zdanie, jak jakbyś. Ale nie jak przy tym piwie. Ty ty ty wier, przy, tym, przy tym piwie się nie, pole nie tak popieram, a przy jednym cię popieram. Się... Popieram cię przy czarnej owcy. Tak, to... Alera, gorzkie. I the next jest ostatni. Mamy moc teraz. Mamy piwo. Stare Imperium. Old Empire. Piwo. Indyjskie. India. India pale ale. Pisze. 5,7% naprawdę się nie zdarza, Pani. Dużo. Ale to, to jest piwo Ale, tak? Może trochę przecież, tak, bo tak, mi się Ale mają więcej procent. Ale skąd to się bierze że to ale to tutaj jest? Po prostu. No, no, to jest, jest gatunek. Beaucoup. To jest gatunek piwa. To jest tak, prawdziwe, tak, prawdziwe Indian pale ale, ale. Czyli pale ale Czyli z gatunku. Ale. A się w ogóle ale. ale? ale. ale, ale. Gatu ale. Wysoko. Gatunek wysoko India pale ale. Nie, to nie można tak powiedzieć, że wysokoprocentowe. To Mocne. gatunek piwa, rodzaj piwa. Z aromatem? Bogate, gorzkie, w gorzkim smaku i w takim palonym kolorze, no. Jest chyba najciemniejszym kolorem, co dzisiaj piliśmy, tak? Z tych wszystkich. Może te pierwsze, ta czarna, tak, czarna owca też była podobna. Pod ciemna, ale to tak? też jest takie już podchodzące pod pomarańczowe Bo jest, to była I, i, i kolejny A tu lasy, biała butelka, jest, jest po no, raz trzeci biała butelka. I też rzeźbiona. Jestem ciekawy tego tak. piwa bardzo to polega? Rzeźbiona szyjka w ogóle. No Trochę inaczej rzeźbiona jest niż, niż poprzednie, ale to równie spółki To było przed no, no to no, razu wpada w tą głęboką pianę, nie? Tak. Ale tak. zobaczcie, pianka jak przy pierwszym piwie. Duża, ale szybko schodzi. Tak. Nie znaczy nie, trzyma się, nie? Nie, też. nie, trzyma się, ale... Ale chwila cię, jak schodzi. No ja nie wiem, że z dużo zostać w domu. No. nie, nie patrzcie, oszukałem no, właśnie się. Nie oszukałeś się. Nie. Barbara zawsze się oszuka, no ten, nie, ten ostatni. Ale z Gabriesi z... możemy. Z odlać no właśnie, jaki zapach? Jaki zapach No, jaki zapach, <laughs> jaki zapach, szef, no mam katar, <laughs> tak, bo mam katar sienny, nie? I nic nie czuję. Także nic wam o zapachu nie powiem za bardzo. A kto nie ma katoru, czy ktoś może zapach piwa. Ja nie mam. Jest. Nie no ma zapach, no Wiola, przestań. No co jest to? Stary kapel? Ma zapach, ale... Tylko właśnie co, nie? Stary kapel? To się robi tak. Nie, nie, nie powiem, że potrafi coś... Tamte wypieczyć. naprawdę były takie... Lekkie bardzo wypiwa. No to jest bardzo... Jak chcesz wymiotować to dam. Profesjonalne testowanie piwa. Wciąganie... Wciąganie... Wciąganie... Wciąganie piary nosem. Wciąganie piary nosem. Naprawdę pachnie jak... Zwrot. Tak? Nie, nie, czujesz? nie czujesz? tego? No, trochę tak. No, trochę tak, że wymiociny w zapachu leknie. Tak właśnie, powie Jak, właśnie. jak e, się te indyjskie specjalne herbaty, te, Lapsam cuciąg, czy jak to o się nazywają. nie mógł, czy Stachania w No, po prostu jakby palił opony jakieś. No, <grym>. skoro mamy taki ładny zapach, to wypijmy. No. Ty pierwszy, jakby no, to się stoi. Nie, Gabrysia potrzebowała już. A mi odwrotnie właśnie. Mi lepiej spokojnie poprzednie. Jeszcze bardziej gorzkie piwo. Jest o, bardzo gorzkie, tak. ale czuć piwo. No, ale, To jest piwny smak już. Ale tutaj już możemy powiedzieć o tym, że to piwo ma swój charakter. Tak. Ale od samego początku do samego końca jest gorzkie. Jest, jest, jest. Tak, jest. bez gorz... nie Tak, tak początkowego... <śmiech> nie o, nie jest. <śmiech> nie ma. Tak, tak I tak gorycz zostaje bardziej polskie piwo. przez długi, długi czas. Piwo polskie wcale nie są gorzkie. Bardzo rzadko są tak gorzkie jak te. No no to, to, to. Nie, nie dorównują. Polska. Czyli to jest jeszcze gorsze niż Polski. Niedobre. No jakie gorsze? Polskie są dobre. Nie no. Czyli niedobre. Inne, ale no. inne, inne i ma swój charakter. To ja mi spakuje. ja to Ja, nie, Właśnie, ja, też ja nie bym nie. Powiem, że e, bym może nie, nie, nie, nie wziąłbym tego piwa na imprezę, żebyś tam e, <kłyniega> upodlić. Zaraz 10 piw na głowę i i raczej nie dałoby rady. Ale ja myślę, że fajta by mi męczyła. Fajna tak, fajna może mnie nawet męczyć. Ale to ale się Ale Ja z kolei powiem tak. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że jesteśmy w pubie teraz. Jest hałas i tak dalej i ono by się świetnie mogło właśnie sprawdzić. Bo dziwne, bo jest y, mocno palone. Nie jest bardzo ciemne, ale pia pianę, zobaczę, bo ma białą. Ona nie ma nic żółci. Ale tak, nie bo. jest tak mocno Bielutko. palone jak te poprzednie piwa. Nie jest. Czuć, że jest palone, ale nie jest tak mocno jak... a już na pewno nie jest tak mocno palone jak to pierwsze, które dzisiaj omawialiśmy. Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. No, a ja chciałem powiedzieć, że ja, mnie się raczej kojarzy w tym, że jedyny moment, kiedy mogę się napić tego piwa, to jestem sterany po załadowaniu drugiego wozu z, z notkami zboża. I podchodzi do mnie, przy, przyjeżdża do mnie na rowerze facet z, z termosami i wyjmuje butelkę, właśnie takiego piwa. Ja mówię, że tego napić taką jedną butelkę, bo się pić. I no, jeszcze jak jest ciepło. No, y, są żniwa, słońce pali, jesteś po drugim załadowaniu wozu z lodkami, y, z dużbożem. Ko koniami? Koniami? Tak, no, <śmiech> to <bidłami> ładnie. <śmiech> Ale koniami byłoby gorzej, <śmiech> bo nie masz klimatyzacji wtedy, nie? <śmiech> Zależy na jakim polu. A z widłami masz klimatyzację? No jak, w sama, jak, jak ładują ci na, na bus, ale jak jesteś w ciężarówce, wozem. Ale kiedy... opowiadam ci jaki... Bo tutaj Robert opowiadał o tym, w jakiej sytuacji mógłby tego piwa się napić. Ja opowiadam tak, A wymyślona, sobie... wymyślona taka prosta historia. Tak, tak, tak, wyobraź sobie na polu na, na, ko ko koniami, czyli koniami. Nie, ja ma to, jedzieś, nie, nie ma to jak się dogadać. Nie? Stoisz, ładują, ładują, nie jedziesz, stoisz, tylko ty przyjechałeś do dziadka, dwójka z Ładować! Tak, urlop przyjechałeś i pomagać w żniwach. Ale możesz koniami przyjechać i ładować później. Znaczy gorzej, bo jedziesz i ładujesz. Dostałeś widło w rękę i stoisz na polu i ładujesz. Cieszałeś, zanocowałeś, wyszedłeś rano z domu. To tym świtem Ktoś za koniami, a ty dło. stoisz z widłami gotowy. A i koń... <grym <grym> <grym A rozumiem. I koniami, koniami przywożą piwo. I jak ty możesz sobie wolać? Jest piąta rano to no, ty jak zwykle stoisz z widłami i czekasz na tego, który przyjedzie z koniami. No. Tradycyjny widok, przecież naprzydł, na wsi Ale jak się konio, widłami ładuje? Jezu, nie oglądałeś nigdy. Mają miękkie pod <śmiennie> Ale unieś ciężko. Ej, no. wiesz, normalnie tradycyjnie na wsi jest wiązałka, a w tym przypadku jest koniowiązałka. No. Ale powiem wam, że jak się pracuje w polu, pracowałem kiedyś w polu, w Niemczech. Rzucałeś kolnik? U Bauera takiego. Nie, to, była, to był obóz. To był obóz, 16 godzin dziennie, jeszcze w nocy załadunki, tiry przyjeżdżały i tak dalej. No I e, kiedyś mnie wysłał, bo on tak nas wywoził, on miał tam 10 czy 15, czy 20 pól. Nie, mają pul. we krwi <gry> I, <gry> i, <gry> I on tak nas wywoził po różnych polach i gdzieś nas wywiózł, cholera wiem, no na pole gdzieś tam jakieś gdzieś tam w Niemczech. <gry> nie, dobrze, że nie na Sybelię. <gry> Jedziesz po tych wiesz, leśnych drogach, nie wiesz w końcu gdzie ty jesteś. Wywalił cię tam kurczę, wyrzucił cię tam, dał ci... Przepraszam. Grabie. I mówił, wygrał wszystkie chwasty. Nie, akurat to było pole po, już po zbiorze cebuli. I to była taka, wiecie, kurzawa taka, i tam. I trzeba było po prostu te no cebule, które nie, nie były. były, jeszcze ten kobaj przyjechał, nie zebrał wszystkiego. Trzeba było tymi. tymi, tymi nie, nie, kobaj już nie było, nikogo nie było, nie? Tylko był, tylko był pole, ja i grabień. <laughs> I słońce. I słońce. I kurde, nikt mi nie powiedział, że on mnie cały dzień tam będzie przytrzymał, a ja nie, miałem, nie wziąłem nic do picia. Nie? A było słońce totalne, nie? No i kurczę, grabiłem tam, grabiłem, grabiłem, ale kurde w końcu się pić mi się zachciało, nie? Ale tu nie ma ani telefonu nie mam, bo to nie były takie czasy, żeby tam... Ani studni. Ani komórki były tanie, żeby dzwonić gdzie chce się i tak dalej. Ani studni, ani kurde jakieś kałuży, nawet rzeki nie było. Ale był jako kur... Koniami też nie przyjechał. Koniami nie przyjechał. Kukurydza była, nie? Kurda, ale kukurydza jest taka kury sucha. I jak te kolby zaczęłem obgryzać, nie wysok jest, ale on jest taki, bez, taki jakiś, mączny, tak. że tego się nie, tym się nie napijesz, nie? Na No i w końcu, jak już mnie przytrzymał tam parę godzin na tym polu, ja już tam obgryzałem te wszystkie kolby, kolby kukurydzy. Już dobierałem się do różnych tam innych tam korzonków. Korzonków, bo tam obok nie wiem, co tam rosło, ale już. Już nie chcę wymyślać, ale coś tam próbowałem też podżerać innego, ale nie, nie za bardzo ten. Przyjechała, przyjechali inni tam do pomocy, bo już tam skończyli swoje roboty. I przyjechała taka dziewczyna i miała napój taki jabłkowy, sok jabłkowy, nie? Jak ja się dorwałem... I, ty, i, ty, i to jest to morderstwo właśnie, nie, tak? Nie, jak ja się dorwałem do tego soku, to wam powiem, to była taka niewielka butelka. I ona powiedziała, że tylko yy, wypij tego trochę, bo ja... Też mam tylko tą butelkę, nie? To ja musiałem po prostu. Ja piłem tylko takie kilka małych, bardzo małych łyczków, ja sobie stykałem ten, żeby tylko po prostu zwilżyć, ale ten sok mi tak smakował jabłkowy, że do dzisiaj piję zimny sok jabłkowy, to ja widzę te miejsce, nie? po prostu dostałem tak niebezpiecznie tam strasznie przypuścili No co? No Ale wiesz, co przeżyłem? To by właśnie po, po cebuli, A on Nie bożocebuli. A lukasie takie przypuścili ze sobą. Takie co ty? Takie, wiesz. To o był jezu, i gorąco i w ogóle nic. To ma był być, taki że, po prostu. Tak, to komentuje. był choleryk. gościu był cholerykiem, Niemcem po prostu, który ma. To był no debil to był po prostu. No, tylko mówię. Sobie. On był furiatem, On po prostu potrafił wiesz. Yy, wpaść tam gdzieś na pole, zwyzywać, rozwalić całe tam grządki, wszystko skopać, yy, wyładować się tam gdzieś, nie? No to był po prostu taki furia. No. no to wracając do piwa? Yy, piwo? No niczego sobie. Nie, męczące. Nie, nie smakują. Pij do Pidonna! <tomitacja> <inhibuń sadziw. tomitacja> Powiedzmy, były cztery piwa w skali 1 do 4, to piwo ma jedyne. Zresztą moim zdaniem to w ogóle piwa najbardziej takie godne uwagi to były właśnie środkowe ja bym tak tak. Osłonę, bo to były lekkie środkowe. piwa, to było tak pisało, tam yy, odświeżające takie. To żeby się napić, żeby się napi. Po prostu ale, nie, żeby a, się upić, tylko żeby się napić. Pragnienie. A, ja nie, a ja nie, ja zdecydowanie najlepsze piwo było pierwsze. Zdecydowanie było najlepsze. Nie. Później dwa środkowe były takie nijakie, mhm. które były dobre w sensie ok, mhm. ale nie w sensie charakteru. A pierwsze miały jakiś charakter. A to by było chyba najgorsze. A dla mnie na no najlepsze jest yy, jaka odmienność, bo najlepsze, najlepsze dla mnie to, te piwo jest, te trzecie, te czwarte przepraszam, ten yy, Old Empire jest, mi smakuje najlepiej, bo raz, że smakuje za piwem, dwa jest gorzkie, ale jest taki sposób gorzkie, że to mnie nie drażni ta gorzkość. Może dlatego, że już jest to czwarte z kolei piwo gorzkie i dlatego może. No, czwarte pod tym względem nagrywanie. No, no nie dzisiaj. No. Chociaż nie, dzisiaj też czwarte, dzisiaj czwarte. Nie, pierwsze był, piwo było. Twarde, był pierwsze piwo miło. Mimo wszystko było dla mnie za ciemne. Te dwa znowu były za lekkie. Te dwa środkowe. miło tak. że były gorzkie, no. były takie wodniste. One były właśnie, dlatego one tam nie spadły. One były może odświeżające, ale nie były.. nie, nie, nie trafiały nam. Ja jestem tego samego zdania no, co Jacek. Czyli najlepsze czarny. No, dwa środkowe. Nie, dwa środkowe. Czyli te lekkie, miodowe i tamte. No widzicie co? jesteście. No z teraz macie... Nie, bo wy macie, wy w trójkę macie ten sam głos, a my mimo wszystko się różnimy. No tak, bo ty mówisz My jesteśmy z makoszami piwa, amatorami. ci którzy lubią się zdają, a wy to jest takie tam nie? Tak, to tam z się czasami. Może trochę alkoholu? W zasadzie w pracy nie piję. A co masz? Przypomina mi się co? Ta druga roślina, którą próbowałem jeść, żeby uzyskać jakiś sok, to był głuk, który jest cierpki jak cholera.